Witajcie, witajcie, no właśnie, jak chcielibyście, żebym was teraz nazwał, jakim słowem chcielibyście, żebym was przywitał, witajcie bracia i siostry, zgadzam się z tym, ktoś tu jeszcze coś powiedział, umiłowani, jak najbardziej, jestem za, jak jeszcze mógłbym was przywitać, czy powinienem was na tym miejscu przywitać? Szalom, pokój wam, no pewnie. Marku? Aha, witam jak najbardziej. No dobrze, niech i tak będzie. Jeszcze jakieś pomysły? To już było. Siostra nie słuchała. Jak, jak? W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że tak, jest to jak najbardziej właściwe. Dobrze. Ale bardziej mi zależy na tym, jak was określić? Witam kogo? Jakim słowem was nazwać, tytułować, określić? Dzieci Boże. Witajcie dzieci Boże na przykład, tak? Mhm. Co jeszcze wam przychodzi do głowy, kiedy pytam o takie rzeczy? Czuję się jak nauczyciel na lekcji. Kościele, tak? Bardzo dobre określenie, jak najbardziej. Witaj kościele. Nie słyszę, przepraszam. Trzodo moja. Ojej. No. Jeśli Pan Bóg to mówi, to tak. No, ja bym się nie odważył. Może aż tak. No dobrze. Posłańcy Jezusa. Mm. Intrygujące, Lucynko. I to jest już trochę w tą stronę, którą ja mam na myśli. Może kolejne pytanie naprowadzi nas, pomoże nam dojść do tego. Może określenie celu, dla którego tu jesteśmy, pomoże nam znaleźć to słowo, do którego chcę nas dzisiaj doprowadzić. W jakim celu tu jesteśmy zebrani dzisiaj? Jesteś na pielgrzymce, tak? W Kamiennej Górze, na Wałbrzyskiej 15. No dobra, drodze i na drodze. Nakarmić się słowem, no dobrze, Lucynko, bardzo dobrze. No bo jest niedziela o czy 11.30, wypada być, tak? Mam nadzieję, że nikt... Nie motywuje się głównie tym, czy tylko tym, czy w ten sposób. Chwalcy Pana, ktoś mówił z tyłu, Paweł Zatom, kto to taki jest ten ktoś? Chyba się domyślam. Dobrze, kochani. Nie będę Was dłużej męczyć i, i łamać Wam mózgownicę. Powiem tak. Pan Jezus powołał grono osób do tego, aby Mu towarzyszyły w codziennym jego życiu, w czasie trwania jego publicznej służby. Najpierw było to grono dwunastu, potem czytamy o siedemdziesięciu dwóch, a potem o licznej rzeszy. I te osoby nazywane były uczniami, właśnie, uczniami. I o to słowo mi dzisiaj chodziło. Byli to uczniowie Pana. Kochani, to jest bardzo ważne słowo, które chcę dzisiaj z Wami rozważyć. I zatem, czy mogę powiedzieć dzisiaj do was, witajcie uczniowie, amen. Niektórzy zdecydowanie od razu amen, niektórzy z pewnym namysłem kiwają głowami. Chciałbym, żebyśmy rozważyli dzisiaj razem, czy to określenie uczniowie odzwierciedla rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Co wy na to? Czy rzeczywiście słowo uczeń w tym rozumieniu biblijnym pasuje do naszego życia. Słowo uczeń wielokrotnie pojawia się w Biblii, ale w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu tylko piętnaście razy. W różnych formach uczeń, uczniowie. Na przykład uczniowie prorocy w jakimś osiedlu. Piętnaście razy. Natomiast w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu pojawia się aż 270 razy. Więc w, w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich 270 razy to słowo oczywiście w różnych formach, odmianach jest użyte. Co to znaczy? Bo słowo uczeń to z definicji ktoś, kto się czegoś uczy, poznaje, zgłębia, zapoznaje się prawda, z czymś, z kimś. Oznacza to, że w Nowym Przymierzu, do którego jesteśmy powołani w Panu Jezusie, o wiele większą wagę ma świadome zaangażowanie, poznanie i naśladownictwo niż to, co było istotą duchowości w Starym Przymierzu, w czasach Starego Testamentu, czyli uczestniczenie w obrzędach. W takim ogromnym skrócie i w pewnym uproszczeniu, ale możemy powiedzieć tak, że w Starym Testamencie należało pilnować różnych zasad, przykazań na czele z dekalogiem na przykład, Należało obchodzić różne święta, uczestniczyć w kulcie świątynnym po to, aby wypełnić przykazania, które dane zostały przez Mojżesza. I pilnowali tego kapłani i lewicie, więc osoby przeznaczone do tego, aby w sposób taki, możemy określić dzisiaj, zawodowy zajmowały się interpretacją przykazań, pilnowaniem tego, żeby ofiara złożona była we właściwy sposób, żeby to była właściwa ofiara na właściwą okoliczność, żeby właściwie zastosować pewne przepisy, kiedy były wątpliwości. Czuwali nad tym kapłani i lewici, ponieważ przeciętny człowiek nie był w stanie ogarnąć tego wszystkiego, nie był w stanie zapamiętać tych wszystkich przykazań przebiegu i celu tych wszystkich świąt i też odpowiedniego postępowania w ramach zakonu. No ale kiedy te przykazania były jakoś tam przestrzegane, święta obchodzone, ofiary złożone, no to taki człowiek z poczuciem jakiejś satysfakcji czy zadowolenia mógł wrócić do domu i po prostu spokojnie żyć. Natomiast to, co widzę w Nowym Przymierzu, tu nie chodzi o obchodzenie obrządków. Tu nie chodzi o to, żeby spełnić jakieś religijne przepisy, ale chodzi o to, żeby mieć poznanie Boga, zrozumieć Jego wolę i mieć osobistą z Nim relację. Pan Jezus swoją służbę publiczną rozpoczął od powołania uczniów. Kiedy szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, to jest jeden z przykładów, spotkał Andrzeja, Szymona Piotra, spotkał też Jana, Jakuba i co do nich powiedział? pójdź za mną, pójdź za mną, powołał ich. Podobnie, gdy spotkał Mateusza siedzącego przy stole podatkowym, stole celnym, pójdź za mną. I oni, czytamy natychmiast, zostawili to, czym się zajmowali i poszli za Jezusem. W Ewangelii Mateusza 28, 19 natomiast czytamy takie wielkie, Przykazanie, polecenie misyjne, które Jezus zostawił swoim uczniom. A więc zaczął od powołania uczniów, 12, 72, potem wielkiej liczby, nieokreślonej dokładnie, która za nim podążała, słuchała, była jego zwolennikami. 28, 19, Mateusz, idźcie na cały świat, głoście dobrą nowinę i czyńcie uczniami wszystkie narody chrzczący w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te słowa wszyscy z pewnością doskonale znamy. To znaczy, że Jezusowi tak naprawdę nie chodzi o religię, ale o relacje. Nie chodzi o to, żeby wypełniać jakieś ceremonialne obrządki, ale aby być Jego naśladowcą. Na czym to uczniostwo polega? Jak już powiedziałem, wiadomo, na uczeniu się kiedy mówimy uczeń, no my już tak obyci w Kościele, osłuchani z Nowym Testamentem, to uczeń możemy szybko skojarzyć się z kimś z, z Biblii, natomiast generalnie uczeń to jest ktoś, kto chodzi do szkoły. I w szkole to różnie jest. Nie każda lekcja uczniowi się podoba. Największą przyjemność sprawia fakt, że jakaś lekcja się nie odbędzie. Na przykład przepada matematyka. Jest wtedy... Eksplozja radości. Hurra, nie ma dzisiaj matmy. A widzę, że nie tylko ja miałem takie przeżycia. Marek, tak? Mi sekunduje. No bo jest to pewien przymus i te przedmioty nie zawsze są interesujące dla uczniów. Ta nudna historia, okropna, czy jeszcze coś tam innego. Trzeba wkuwać te daty, rozbiory, zabory. Ach, Nie na tym jednak polega uczniostwo, o którym mówił Pan Jezus. Uczniostwo, do którego Powołał tych 12, 72 i później jeszcze wielu innych, i polecił uczniom czynić kolejnych uczniów. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, pamiętacie, ponieważ tym już się dzieliłem chyba nieraz, że musimy zrozumieć, na czym polegał hebrajski, rabiniczny sposób uczenia w odróżnieniu od modelu powszechnie panującego gdzieś indziej, nazywanego modelem greckim. Ten model grecki w zasadzie kopiowany jest do dzisiaj w systemach publicznej i prywatnej edukacji niemal na całym świecie. Polega on na tym, że jest nauczyciel specjalista w jakiejś dziedzinie i są uczniowie, którzy chcą tą dziedzinę zgłębić. Nauczyciel spotyka się z tymi uczniami w określonym miejscu czasie i przekazuje im swoją wiedzę. Uczy ich tego, w czym jest dobry. Potem z uczniami się rozstaje i wraca do swojego domu czy do innych zajęć. Uczniowie mają inne zajęcia, spotykają się z kimś innym i tak wygląda dzisiaj model takiej edukacji. Model nazywany rabinicznym czy hebrajskim był mocno inny. Nauczyciel, rabbi, który powoływał uczniów, wybierał sobie tych, których chciał nauczać, zapraszał tych uczniów nie na lekcje w jakimś miejscu i czasie, ale zapraszał ich tak naprawdę do całego swojego życia. I możemy widzieć uczniów, którzy z Panem Jezusem spędzili niemal bez przerwy cały swój czas. Razem wędrowali, razem jedli posiłki, razem nocowali, razem odpoczywali. Dzień i noc nauczyciel był pod obserwacją uczniów. Widzieli go w różnych sytuacjach, w różnych porach dnia. Widzieli go rano, widzieli go wieczorem, widzieli go w południe, widzieli go w różnych sytuacjach, jak reaguje, jak się zachowuje. Nauczyciel, rabbi, przekazywał im nie tylko wiedzę, dotyczącą znajomości pism Starego Przymierza, ale przekazywał im także swój sposób życia, swój charakter. Przekazywał im część swojej natury. Uczniowie przebywając z Rabim, zdobywali nie tylko wiedzę, ale uczyli się jak żyć. Jak reagować, zachowywać się w różnych sytuacjach, które mogły ich spotkać. Przyznacie, że jest to zupełnie inny model nauczania niż ten nazywany greckim, prawda? O wiele większa presja i odpowiedzialność była na tym nauczycielu Rabbim, ale także mógł o wiele większy wpływ wywrzeć na swoich uczniów niż nauczyciel, który spotykał się tylko w określonym czasie i miejscu na jakiś temat z uczniami. I teraz chciałbym Wam w takim skrócie przedstawić cztery obszary uczniostwa. I sprawdźmy, czy jesteśmy w każdym z tych obszarów rzeczywiście uczniami Jezusa. Tylko cztery. Myślę, że tyle jesteśmy w stanie zapamiętać. Pierwszy obszar uczniostwa myślę, że opisany jest bardzo pięknie w jednym z wersetów Ewangelii Marka. Rozdział trzeci, otwórzmy, bardzo proszę. Rozdział trzeci, wiersze 13 do 19. To jest moment, kiedy Jezus powołał dwunastu. I czytajmy. Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, Biblia Brytyjska mówi, by z nim byli. By móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Powołał ich zatem dwunastu. Szymona, któremu nadał przydomek Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, jego brata Jana, tym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Andrzeja Filipa Bartłomieja, Mateusza Tomasza Jakuba, syna Halfeusza, Tadeusza Szymona Zelotę i Judasza Iskariota, który go potem wydał. Czego dowiadujemy się w tym opisie, w tym pięknym fragmencie powołania dwunastu apostołów? Otóż kochani, ja widzę w tym fragmencie jeden główny, czy taki fundamentalny, podstawowy cel dla którego Jezus powołał tych dwunastu. Wiecie, jaki to jest cel? Aby Mu towarzyszyli, aby z Nim byli. A potem dopiero jest, aby ich wysłać do głoszenia słowa i do wypędzania demonów. Kochani, i to jest pierwszy, absolutnie fundamentalny obszar uczniostwa w Jezusie Chrystusie. Czy jesteś z Nim? Czy jesteś w Nim? Czy jesteś blisko Niego? Czy Ty, Jemu i On Tobie, czy sobie nawzajem towarzyszycie? Pamiętaj, rano i wieczorem, w czasie pracy i odpoczynku, w czasie posiłków, rozmowy. Tak jak uczniowie wtedy byli z Panem w sposób fizyczny, tak my jesteśmy z Nim w sposób duchowy. Czy naprawdę jesteśmy z Nim? Czy naprawdę nieustannie jesteśmy blisko Jezusa? Nie wiem, czy znacie twórczość Tomka Żółtko. Był kilka razy u nas. Dość dawno temu skomponował, napisał taką piosenkę Po prostu z Jezusem żyć. Kto z was pamięta? Zwyczajnie bez wielkich słów. Każdego dnia. Nie zawsze będą cuda. Nie zawsze może się będzie rozstępować. Nie zawsze ogień będzie z nieba spadać. Ja powiem więcej. Dość rzadko takie rzeczy się zdarzają, ale Jego obecność, Jego bliskość jest naszym absolutnie najważniejszym przeznaczeniem i powołaniem. Być z Nim. I zanim zostaniesz do czegokolwiek, czegokolwiek wysłany, najpierw bądź blisko Boga. Kochany uczniu, uczennico. Powierzaj Mu swoje serce, swój umysł, swoje siły, czas. Wiecie, bo tu nie chodzi o religię, chodzi o relację. Nie chodzić do kościoła i zaliczyć nabożeństwo czy jakieś spotkanie. Chodzi o to, żebyś był blisko Jezusa, żebyś była blisko Niego. I to jest relacja, więź, która powoduje zmiany. Która powoduje uzdrowienie serca umysłu, emocji, a także ciała. Jak to robić? Bardzo prosto. Spędzaj z Nim czas w modlitwie. Mów do Niego. Może być tak, że On przemówi do Ciebie. Usłyszysz Jego głos. Może w jakiś inny sposób do Ciebie przemówi przez swoje słowo. Na przykład czytaj, rozważaj Jego słowo. Bądź z Nim. Amen. To jest ten pierwszy obszar uczniostwa. Drugi obszar, o którym chciałbym powiedzieć i uważam, że jest absolutnie ważny, to jest zrozumienie Bożej woli. Zrozumienie tego, o co Panu Bogu chodzi tak w ogóle i w szczególe, jeśli chodzi o mnie, o moje życie. Posłużę się fragmentem modlitwy apostoła Pawła z listu do Kolosan. Zachęcam, abyście te miejsca sobie sprawdzali. W liście do Kolosan dwa wersety. Rozdział pierwszy, wersety dziewiąty i dziesiąty. W taki sposób Paweł modlił się o uczniów w Kościele w Kolosach. W kontekście jest mowa o miłości w duchu. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić. Prosimy, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli, we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. Po to byście postępowali w sposób godny Pana. Mogli Mu się we wszystkim podobać. Wydawali owoc w każdym dobrym czynie i wzrastali w poznaniu Boga. Coraz większe i lepsze zrozumienie o co Panu Bogu chodzi, jeśli chodzi o moje życie? Gdy poznajemy Pana, jest to etap zachwytu, prawda? Jesteśmy gdzieś w obłokach, jesteśmy pełni radości, pełni szczęścia. I trwajmy w tym, ale przychodzi czas, gdy oprócz tego zachwytu, szczęścia, czasami ekstatycznego wręcz szczęścia, Przychodzi czas, aby Bóg mógł zacząć do nas mówić, o co Mu chodzi dalej. Jest to wspaniała rzecz widzieć, jak takie małe niemowlątko cieszy się i śmieje się, gdy wyciągamy do niego grzechotkę. Jest to cudowny widok, widzieć takie rozradowane maleństwo, które cieszy się grzechotką. No ale jeśli zobaczylibyśmy dwudziestolatka, który reaguje w taki sam sposób jak niemowlak na to, gdy Ty pomachasz mu grzechotką, uznalibyśmy to za coś co najmniej dziwnego i chyba niezbyt właściwego, tak? Nie możemy zatem pozostać na tym etapie cieszenia się tylko tym, że jestem zbawiony, hurra, idę do nieba. Tak, stałeś się uczniem Pana, ale teraz posłuchaj, co Bóg chce do Ciebie Mówić. I oto modlił się Paweł. Abyście doszli do pełnego poznania i zrozumienia Jego woli. I to jest ten drugi obszar uczniostwa. Zrozumienie Boga, zrozumienie Jego dróg. Po to, jak czytaliśmy, abyśmy mogli wydać lepszy owoc. Owoc, nie będę dzisiaj wchodzić w znaczenie tego słowa, myślę, że każdy z nas jakieś pojęcie i zrozumienie, czym jest owoc w Biblii ma. Jak poznać wolę Bożą? Przede wszystkim czytajmy Słowo, rozważajmy Słowo. Był taki człowiek określany mianem jednego z ojców Kościoła, Augustyn. I on napisał coś takiego, to jest cytat. Bez poznania Pism nie ma poznania Chrystusa. Czy zgadzamy się z tym stwierdzeniem? Ja się zgadzam. Jeśli nie znamy Pisma, to tak naprawdę nie znamy Chrystusa. Powiem wam z własnego doświadczenia, mi wydawało się, że ja coś wiem o Chrystusie. Ale kiedy zacząłem czytać Ewangelię po raz pierwszy w życiu, okazało się, jak to powiedział jeden z filozofów, wiem, że nic nie wiem. I musiałem zupełnie na nowo od podstaw uczyć się prawdy o Chrystusie. Kim On jest i jaki On jest, a potem jaka jest Wola Boża. Zanim ten stary śmietnik w mojej głowie nie został uprzątnięty, musiałem się naprawdę gruntownie uczyć. A zatem czytanie słowa. Słuchaj kazań, które będą cię inspirować. Oczywiście uważaj, bo nie zawsze wszystko, co jest gdzieś tam dostępne jest akurat dla ciebie albo nie zawsze jest w ogóle dobre. O tym też pamiętajmy. Uczestniczmy w konferencjach, na których możemy usłyszeć coś przeznaczonego dla nas. Sięgnijmy po dobrą książkę, która może zawierać wyjaśnienie jakiejś prawdy, czegoś, co Bóg ma do zrobienia w naszym życiu. Korzystajmy z takiej pomocy. Dobrze. A więc mamy pierwszy obszar. Bycie z Jezusem. Cudowny stan. Drugi obszar. Poznawanie Boga. Wow. Inspirujące, odkrywcze, nowe, pasjonujące. A teraz trzeci obszar. Tym trzecim obszarem to są relacje z ludźmi. Uczniostwo to także relacje z ludźmi. To nie jest tylko ja i Bóg i nic mnie więcej nie obchodzi. Jest to ja, Bóg i ci, którzy są dookoła mnie. W tej chwili mam na myśli przede wszystkim osoby w Kościele, we wspólnocie kościelnej. I powiem wam tak. Jakość relacji z ludźmi w Kościele pokazuje, jaką naprawdę mamy relację z Bogiem. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym. To, jakie relacje mamy z ludźmi w Kościele, tak naprawdę jest testem, jaką relację mamy z Bogiem. I zaraz wam to udowodnię, cytując apostoła Jana z jego listu pierwszego, z rozdziału drugiego. Zachęcam, abyśmy uważnie ten fragment czytali. Lub słuchali? Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Od trzeciego aż do jedenastego. Wsłuchaj się w ten tekst. O tym, że Go poznaliśmy, jest mowa o Bogu, o Jezusie, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest o, jakie słowo jest w waszej Biblii? Kłamcą. Jakie mocne słowa w Kościele kłamcą kogoś nazywać? I to wierzącego? Ale czytajmy dalej. Jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. I teraz ten akcent, który chciałbym mocno wyrazić od dziewiątego wiersza. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata... Właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Jakość relacji z ludźmi pokazuje, odzwierciedla, jakość relacji z Bogiem. Ten język Janowy jest niesubtelny. Jest taki czarno-biały, zero-jedynkowy. Nienawidzisz, żywisz urazę, niechęć, gniew, to tak naprawdę nie znasz Boga. Jesteś w ciemności. Do tego sprowadza się to Janowe nauczanie. Miłujesz, to znaczy, że przestrzegasz Jego przykazań i znasz Boga. Społeczność, wspólnota Kościoła jest wielkim testem tego, czy żyjemy prawdą, czy złudzeniami. Czy rzeczywiście mieszka w nas miłość Chrystusa, czy też jesteśmy tylko ludźmi religii, którzy zadowalają się z tym, że przecież tu przychodzą, ochrzcili się, uczestniczą. Czwarty obszar, ostatni, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. Tym obszarem jest służenie, służenie Bogu i ludziom. I chciałbym powiedzieć, że służenie Bogu i ludziom jest nierozłączne. To znaczy uważam, że nie możesz służyć tylko Bogu, nie służąc w ogóle ludziom. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Czy jesteś w stanie podać jakiś przykład jakiejś służby tylko dla Boga, która nie dotyka w żaden sposób innych ludzi? Powiem Ci tak. Bóg w ogóle nie potrzebuje żadnej Twojej służby dla Niego samego. On sobie doskonale bez Ciebie i bez mnie poradzi. Nie wiem, w jaki sposób moglibyśmy służyć tylko Bogu bez przełożenia na innych ludzi. Nie widzę takiego przykładu w Biblii. Zawsze służenie Bogu oznacza służenie innym ludziom. Bóg nie potrzebuje wcale twojego i mojego służenia, ale inni ludzie owszem. Czasami mówi się, że kaznodzieja to jest sługa Boże, że służy Bogu. I że ja na przykład teraz głosząc kazanie możecie powiedzieć że służę Bogu. No tak. Ale tak naprawdę ja wam służę. I wierzę, że jeżeli służymy innym ludziom, to naprawdę służymy Bogu i Bóg jest z tego zadowolony i Bóg jest wtedy szczęśliwy. Powtórzę, nie ma czegoś takiego jak służenie Bogu bez służenia ludziom. To jest abstrakcja. Nie widzę takiego przykładu. Jeżeli widzisz, to po nabożeństwie mi powiedz. Może jestem w błędzie, ale nie wydaje mi się. Służymy przede wszystkim Kościołowi. Przede wszystkim tym, którzy są naszymi braćmi, i siostrami. Tym, z którymi połączyły nas relacje przynależności do jednej lokalnej wspólnoty. Do konkretnego kościoła, zboru. Ale nie tylko im. Z jednego miejsca przeczytamy trzy wersety. To jest list do Galacjan. Rozdział piąty, wiersz 13. Kilka tygodni temu z tego wersetu dzieliłem się. On mówi o tym, że powołani jesteśmy do wolności i kończy się tak, żeby sobie nie pobłażać pod pozorem wolności, nie, nie robić tego, co się chce, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Służmy jedni drugim z miłością, tak jest tam napisane. A więc nasza wolność, do której jesteśmy powołani, oznacza pewnego rodzaju zniewolenie, dobrowolne zniewolenie. Jestem wolny od przekleństwa, od grzechu, od prawa mojżeszowego. Jestem wolny od potępienia po to, aby teraz nie cieszyć się tylko grzechotką zbawienia przez całe życie, ale służyć drugim w miłości. Amen? Jakieś? Gromkie? Jest nas niewielu, tak, więc musimy głośno to wyrazić. Amen? Amen? Super. O, zabrzmiało jakby tu z 50 osób było. Dalej, Galacjan, rozdział szósty, Wiersz... Drugi, jedni drugich brzemiona noście, w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Prawo Chrystusa, czyli to o czym Jan pisał w swoim liście, nowe przekazanie, które już jest wam znane, daje wam, ono jest wam znane, tak wypełnicie prawo Chrystusa. Ciężary jedni drugich noście. Widzisz kogoś przygniecionego ciężarem? Pociesz, zachęć, pomóż. Może wystarczy rozmowa. Może potrzeba modlitwy, może potrzeba odwiedzić, może potrzeba coś fizycznego zrobić, może potrzeba dać dyskretnie 100 zł do ręki. Rozeznaj, pomóż, ten ciężar, który kogoś przygniata, pomóż podnieść. I jeszcze wspaniałe wiersze 9, 10. Dlatego, że to służenie innym nie ogranicza się tylko do Kościoła. Kościół przede wszystkim, tak. Do tego jesteśmy powołani. Ale przeczytajmy. 9, dziesiąty. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Biblia brytyjska mówi czynić dobrze, nie ustawajmy. tak? Jeśli w nim wytrwamy, czeka na nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, wow, gdy tylko mamy możliwość, wyświadczajmy dobro wszystkim, a zwłaszcza a najwięcej domownikom wiary. Amen. I to jest czwarty obszar uczniostwa. Po pierwsze, bądź blisko Pana. Zachwycaj się Nim. Przebywaj, po prostu z Nim przebywaj. Po drugie, staraj się poznać, zrozumieć Jego wolę. Tego, czego On oczekuje. Jak On chce Cię poprowadzić. Po trzecie, dbaj o relacje z ludźmi. O jakość tych relacji. I po czwarte, służ, gdy tylko masz możliwość. I ostatnie pytanie, jakie chcę, chciałbym zadać, tym pytaniem zakończyć. Czy teraz po wysłuchaniu tego rozważania, czy mogę powiedzieć, żegnajcie uczniowie? Do przemyślenia, na najbliższy czas, na najbliższą modlitwę, na najbliższe rozważanie. I niech w tych czterech obszarek, być może jest ich więcej, być może są jakieś niuanse, wiecie, być może Bóg zupełnie inaczej Ciebie poprowadzi, ale na pewno, na pewno w tych punktach musisz się znaleźć. Relacja z Panem, poznanie, relacje z ludźmi, służenie. A zatem kochani uczniowie, do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dobrego tygodnia.